Śledztwo GLIWICKIE Tajemnica Barutu przez 43 lata żyła tylko w ustnych przekazach mieszkańców wioski. Po raz pierwszy wypłynęła w mediach w ostatnich dniach komunizmu w Polsce wczesną wiosną 1989 roku. Świadkowie makabrycznych zdarzeń, przeczuwając rychły koniec reżimu, zdecydowali się mówić. O sprawie pisał też dziennikarz czasopisma Tak i Nie. Na miejscu pojawił się również reporter Radia Opole Marian Staszyński, a jego reportaż wyemitowano także w Radiowej Trójce. Staszyński łącznie przygotował na ten temat cztery reportaże. Dla niego sprawa zaczęła się od listu opublikowanego w Kurierze Polskim. Napisała go kobieta, mieszkanka pobliskiego Zawadzkiego. Nie udało się jej odnaleźć. Pisała. Tych ciał, o których pisze, nie kryje żaden grup. Oni wylecieli w powietrze razem ze stajnią folwarczną w Borucie, województwo opolskie. To było w 1953 lub 1954, dokładnie nie pamiętam. Po kilku godzinach rozległ się przeraźliwy huk, aż się chałupy we wsi zatrzęsły, a szyby wypadały z okien. Rano po stajni ani śladu, ale za to w pobliskim lesie rozrzucone polskie rogatywki z orzełkami, buty, części mundurów. Ludziom zabroniono tam chodzić, a także o tym mówić. Niezbyt precyzyjnie podano czas i miejsce tragedii. To utrudniło, ale nie umożliwiło dotarcie Staszyńskiemu do sedna tematu. Sprawa stała się oficjalna, więc nie można już było zbywać jej milczeniem. Tym bardziej, że na Hubertusie coraz częściej zaczęli pojawiać się poszukiwacze amatorzy z całej Polski, którzy chcieli powiększyć swoje domowe muzea II wojny światowej o wojskowe akcesoria znalezione w Baruckim Lesie. Inni liczyli na odkopanie masowych grobów śląskiego Katynia. Naczelnik gminy Jemielnica, na której terenie leży wioska Barut, Wiesław Łągiewka, zameldował o tym fakcie prokuraturze. Ta przekazała sprawę milicji. Trafiła ona na biurko posterunkowego, który nawet udał się na miejsce zdarzenia. W służbowej notatce napisał później. Żadnych śladów w tym miejscu nie widać. To już mogło zamknąć sprawę, ale nakazano mu jeszcze popytać okolicznych mieszkańców. Ci, choć jeszcze niechętnie, zaczęli opowiadać o tym, jak widzieli ciężarówki jadące przez wioskę, jak nad ranem słyszeli huk, jak później w lesie znajdywali szczątki mundurów, butów i ciał. Dzisiaj nie sposób już rozstrzygnąć, kiedy dokładnie doszło do wybuchu na Hubertusie. W tym kontekście pojawia się data 26 września 1946 roku. Mieszkańcy mówią o tym, że w sobotni wieczór widzieli ciężarówki, a w niedzielny poranek, szykując się do zbierania ziemniaków, słyszeli huk. Tylko czy bogobojni ślązacy zamierzali zbierać ziemniaki w niedzielę, zamiast stawić się jak co tydzień w kościele na mszy? Według kalendarza stuletniego 26 września nie był sobotą, a czwartkiem. Z kolei Alfons Czerner odwiedzał swoją dziewczynę w weekendy. Jeśli byłoby to faktycznie 26 września 1946 roku, to data ta mogłaby stać się ważnym symbolem w powojennej historii Polski. Dokładnie tego właśnie dnia komunistyczne władze pozbawiły praw obywatelskich generała Władysława Andersa i 75 innych wyższych oficerów. Śledztwo wszczęto 26 stycznia 1990 roku w prokuraturze rejonowej w Gliwicach. Toczyło się w sprawie gwałtownej śmierci nieustalonych osób z formacji wojskowych i osób cywilnych prawdopodobnie zamordowanych we wrześniu 1946 roku w okolicy zamku Hubertus w gminie Wielowieś. W jego trakcie prokuratura przesłuchiwała świadków, prowadziła prace wykopaliskowe, Zasięgała opinii w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Instytucie Kryminalistyki MSW, Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jedną z klas w szkole w Barucie zamieniono na pokój przesłuchań. Prokuratorzy rozmawiali z ponad stu osobami. Świadkowie zeznali, iż transport był silnie strzeżony przez uzbrojonych strażników w mundurach nieustalonych formacji wojskowych. Może to oznaczać, że partyzanci zostali rozbrojeni i zatrzymani już po drodze i jechali na egzekucję. Nie wyklucza to jednak możliwości, że strażnicy, odganiający mieszkańców Baruta od ciężarówek, mieli tylko pozorować ochronę transportu dla uspokojenia partyzantów, którzy niczego nieświadomi jechali na egzekucję. Z zeznań wynikało także, że w tamtym czasie nie działały w okolicach Baruta żadne bandy niemieckie. Wykluczało to więc wersję, że ofiarami Hubertusa mogą być ci, którzy nie zdążyli się zabrać z frontem. W trakcie śledztwa sprawdzano, czy w tym czasie wychodziły jakieś transporty z okolicznych zakładów karnych z więźniami, którzy mogli zostać wymordowani w Barucie. Zwrócono się w tej sprawie do Centralnego Rejestru Zakładów Karnych w Warszawie, prosząc o podanie informacji o transportach więźniów w okolice Hubertusa. Brak takich danych nie pozwala na ustalenie, czy byli to więźniowie, czy też partyzanci, lub też żołnierze, którzy wrócili do Polski z armii generała Andersa. Przesłuchano funkcjonariuszy UB, którzy pełnili służbę w tych okolicach. Zaprzeczyliby kiedykolwiek słyszeli o masowej egzekucji. Tłumaczyli, że bez ich wiedzy taka akcja na ich terenie nie byłaby w ogóle możliwa. Teren wskazany przez świadków poddano szczegółowym oględzinom, a następnie przekopali go żołnierze z 39. Pułku Artyleryjskiego Starnowskich Gór. Magdalena Bryś opowiada. Jak pierwszy raz kopali na uroczysku, to brat im mówił, że to nie tutaj. Tu stała stodoła, ale grób jest gdzie indziej. On był dalej w lesie, za ogródkami, za gajowym polem, fesztrowym polem. Teraz nic tam nie zostało. To kupa lat. Efekt poszukiwań z ziemi wydobyto 93 odłamki kostne. Przesłano je do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. Po przebadaniu okazało się, że wszystkie szczątki noszą znamiona kości zwierzęcych. Przebywały w ziemi od dziesięcioleci. Żadnych kości ludzkich nie znaleziono. Nie mogło dojść do całkowitego ich rozkładu, bo taki proces jest niemożliwy. Nie jest także możliwe całkowite spopielenie wszystkich kości szkieletu ludzkiego. W trakcie wykopów nie natrafiono na ślady masowej mogiły. Ziemia oddała jednak badaczom 24 sztuki amunicji, 4 kawałki zbutwiałej skóry, metalowy kordzik w pochwie, część granatu. Z opinii Instytutu Kryminalistyki MSW wynika, że kordzik był elementem wyposażenia wojskowego, a amunicja jest pochodzenia polskiego i niemieckiego i mogła spoczywać w ziemi od wojny. Eksperci z Muzeum Wojska Polskiego rozpoznali kordzik, taki sam nosili członkowie Hitlerjugend. Nie można jednak wykluczyć, że była to broń zdobyczna. Żelazna podkówka może być częścią obuwia polskiego lub niemieckiego, a żelazna klamra najprawdopodobniej pochodzi z obuwia typu oficerskiego. Marian Staszyński, reporter Radia Opole w trakcie prac na Baruckiej Polanie, zapytał Marka Pasionka z prokuratury rejonowej w Gliwicach. Jak pan sądzi? jak daleko jesteśmy od prawdy. Obawiam się, że dalej niż byliśmy na początku. Prace wykopaliskowe oprócz tego, że znaleźliśmy pewne elementy wyposażenia wojskowego, nie doprowadziły nas do znalezienia kości ludzkich, czyli tych elementów, których poszukiwaliśmy. Przyznał śledczy. 28 czerwca 1991 roku prokurator Grażyna Wiszniowska wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Powód? niewykrycie sprawców przestępstwa. Prokuratura Gliwicka oceniając zebrane w śledztwie dowody stwierdziła, na podstawie zeznań świadków, że fakt zbiorowej egzekucji w Hubertusie miał miejsce. Jednocześnie w relacjach są duże rozbieżności, które nie pozwalają na jednoznaczne zrekonstruowanie przebiegu akcji. Nie jest też możliwe określenie bliższej daty tragedii. Przyczynę stanowi tu upływ czasu i podeszły już wiek wielu świadków. Z kolei zeznania osób, które w 1946 roku pracowały w aparacie władzy, mogą być zniekształcone. Motywem byłoby tu pragnienie uniknięcia odpowiedzialności. Zeznania odnoszące się do podstawowych elementów zdarzenia są w wysokim stopniu prawdopodobne. Według prokurator Wiszniowskiej wykluczyć należy, że były one w całości wynikiem zbiorowej sugestii. Nawet brak kości w miejscach wskazanych jako masowe mogiły nie podważa ustaleń śledztwa i tego, że w pobliżu zameczku Hubertus dokonano egzekucji. Nie można wykluczyć, że na skutek zmiany konfiguracji, terenu, krajobrazu, zalesienia, nieprecyzyjnie określano miejsca i nie można także wykluczyć, że szczątki ofiar spoczywają poza zasięgiem wykopów. Zebrane dowody nie pozwoliły na ustalenie, kto zginął w Barucie ani kim były osoby dokonujące egzekucji. Nie znaleziono żadnych dowodów materialnych. Poleczek, ten, który czytał wyciągnięty z ogniska list żołnierza spod Monte Cassino i widział ludzkie plecy spoczywające na głębokości 30 cm, przypuszcza, że ktoś musiał wykopać wszystkie ciała.